zatytułowane Jak nasza służba dosięga całego świata? Więc jest to fair, że kiedy ja mam przemawiać, Ruth i ja czynimy taką proklamację, więc kiedy ona ma przemawiać, zrobimy to samo. Więc chcemy ogłosić słowo proklamować Drugi list do Koryntia, drugi rozdział, wersety 14 do 17, wersji nowej, międzynarodowej, i jak wszyscy wiecie, jest to wersja, którą Paweł wprowadził do kościoła naprawdę zorientowaliśmy się, że to jest prawda. Im bardziej, im częściej to mówimy, tym pra bardziej prawdziwe to się staje. Ale dzięki niech będą Bogu, który zawsze prowadzi nas w triumfalnym pochodzie w Chrystusie. I przez nas rozpowszechnia się wszędzie wonność poznania Jego. We are to God, Gdyż dla Boga jesteśmy Christ, wonią Chrystusa pomiędzy tymi, którzy są zbawieni i tymi, którzy giną. One, dla jednych jesteśmy zapachem śmierci, the other, the dla innych zapachem życia. And who is equal to such a task? A kto jest godny takiego zadania? Nie tak jak wielu My nie korzystamy z Bożego Słowa Dla korzyści Przeciwnie W Chrystusie mówimy przed Bogiem Z szczerością Jak ludzie posłani od Boga Amen Mam wiele do powiedzenia. Ale to, czego najbardziej pragnę, to w jakiś sposób powiększyć naszą wspólną wizję, wierzę, że że kiedy Bóg wszystkich nas namaszcza, nie tylko mówcę, ale wszystkich nas, On jest w stanie przenieść nas z tego miejsca, w którym jesteśmy w tym momencie i dać nam wizję tego, jaki jest Jego cel dzisiaj na Ziemi. A szczególnie jaki jest Jego cel? Co chce wykonać przez Ciebie i przeze mnie? Dla mnie to jest ogromny przywilej i odpowiedzialność stać przed Bożymi ludźmi i mówić im, co Bóg czyni przez tą usługę. Muszę być bardzo ostrożna, Abym nie zostawiła wrażenia Że tylko my cokolwiek robimy Ponieważ My radujemy się i cieszymy się i modlimy się O wszystkich Bożych sług Którzy Pracują według Mateusza 24,14 Rozważałam ten temat, który został mi podany Jak nasza służba dotyka świata Dużo o tym myślałam I tak naprawdę zastanawiałam się, czym jest służba W Nowym Testamencie słowo tłumaczone Sługa, usługujący oznacza sługa po prostu. So we can say the word that is Więc słowo służba, usługa po prostu oznacza służenie. And so it's how our the world. Więc jak nasze służenie dotyka świata. And then I, thought, what is the world? I wtedy pomyślałam, a czym jest świat? I myślę, że najlepsza odpowiedź jest taka, że są dwa znaczenia określające świat. Później Derek o tym będzie mówił. Jest ten obecny wiek, system tego świata, ale jest też świat w znaczeniu globu, kuli ziemskiej, kontynentów, narodów. I o tym mówi w Biblii Jan 3 rozdział 16 werset Bóg tak umiłował świat że dał swego jednorodzonego syna aby ktokolwiek w Niego uwierzy nie umarł ale miał żywot wieczny i potem pomyślałam jak to się do mnie stosuje Bóg tak mnie umiłował ja byłam częścią świata ja wtedy nie byłam w kościele ja byłam częścią tego świata i wy jesteście częścią świata zanim Bóg wam pokaże swoją miłość i łaskę ale kiedy wchodzimy do Królestwa Bożego to następna rzecz, którą musimy zrobić to wciągnąć do tego Królestwa ilu się tylko da ludzi. I wiem, że wielu z Was słucha naszych bieżących audycji misyjnych i wielu słyszało moje świadectwo, ale czuję, że dla tych, którzy nie słyszeli, dla ich korzyści powinnam chwilę czasu spędzić, aby podzielić się z Wami tym, skąd ja pochodzę. Ponieważ czyniąc to, uh, I can mogę I wam pokazać, że ja nie miałam żadnych wysokich aspiracji, aby um, być na przykład żoną Del Cappina, albo mieć wpływ na cały świat. Ja się wychowałam w domu. I który był zorientowany na Kościół. Wierzę, że moje oboje rodzice byli chrześcijanami, ale nigdy nam tego nie przekazali. And they it I tak myślę, że o, o, zebraliśmy to przez osmozę, przenikanie. Um, Kiedy miałam 21 lat, poślubiłam Żyda. Niektórzy z nas interesów w religii, ale że mieć religię. I żaden z nas za bardzo nie interesował się religią myśleliśmy, że mam już religię i ze względu na sprawy rodzinne nawróciłam się na żydostwo i w tym procesie nawracania się na wiarę żydowską poznałam Boga tak jak można go znać w judaizmie Naprawdę modliłam się i naprawdę szukałam Jego oblicza. I po wielu próbach i uciskach, o czym nie będę tu mówić, w 1970 roku, to jest teraz 18 lat temu, oddałam moje życie Jezusowi w sali szpitalnej po operacji i powiedziałam do niego po przeczytaniu książki o szczerze w Duchu Świętym powiedziałam, że Liza jest od Ciebie i chcę, żebym to miała ja to chcę i on mnie o Szczypę w Duchu Świętym tylko Jezus i ja i ja szedłem, modliłam się językami ale natychmiast to zobaczyłam, powiem Wam, w ciągu paru miesięcy zobaczyłam, że jedyną drogą dla mnie było zupełne oddanie się Panu. Więc w lutym roku 71, cztery miesiące po moim poznaniu Jezusa, Powiedziałam panu, mam 40 lat. Jakąkolwiek wartość ma moje życie dla ciebie, Odda, oddaję I ci je. Zupełnie powierzam się Tobie. And I, honestly had no aspirations. I szczerze nie miałam żadnych aspiracji town where I can... poza to małe miasteczko, w którym żyłam. Nie miałam żadnych oczekiwań tego, co Bóg dla mnie planuje, ale oddałam mu and moje życie. I powiem każdemu z Was, nie ma znaczenia, czy jesteś stary, czy młody, it's only when you make that total to tylko wtedy, kiedy zupełnie się poświęcisz, Bóg może wypełnić swój plan i cel dla Ciebie. Jak długo Ty trzymasz jakąś sferę swojego życia? Ponieważ bardziej interesuje Cię Twoja rodzina, rodzina, nie chcesz się właściwie tak poruszać za bardzo, to muszę Ci powiedzieć, On nie jest naprawdę Panem. A dopóki On nie będzie Panem, On nie może przenieść się w to, co dla Ciebie przygotował. I chcę powiedzieć, ja jeszcze tam nie dotarłam. Derek i ja pobraliśmy się dziesięć lat temu. Dziesięć lat i parę dni temu. Kiedy pobraliśmy się, Derek był podróżującym kawnodzieją. So, his books and tapes here. Sprzedawał tutaj swoje ciężkie kasetty. Stan z Zjednoczonych. And I see I must have my outline and I see I've missed out something. So what do I do? Może spojrzeć na mój szkic, czy czegoś nie pominęła? Um. Yeah, I can't I don't I don't um I don't speak all that often. Czasami trudno mi jest tak wszystko objąć, mową. Myślę, że powrócę na chwilę i powiem. W 1974 roku pierwszy raz odwiedziłam Izrael. I kiedy tam byłam, Bóg przemówił do mnie. Poprzez rozdział i werset. To było trochę straszne, kiedy przechodziłam z jednego fragmentu i na drugi. I po sercu było takie, zostaw wszystko, co masz w Stanach Zjednoczonych i emigruj do Izraela. Więc w 1975 roku to zrobiłam to. Pozostawiłam dwoje moich dzieci, które już były dorosłe. Starszy. I wraz z moją najmłodszą córką, która miała 15 lat, wyemigrowałam do Izraela. Ja nigdy nie chciałam wyjeżdżać, ale kiedy przekroczyłam granicę na lotnisku, wiedziałam, że to jest to, że to jest mój dom i muszę tam zostać ale w 1977 roku spotkałam Derka Prince'a i Bóg pokazał mu w wizji że ja byłam kobietą, którą miał poślubić zanim się ze mną tym podzielił Bóg także mnie pokazał, że mam poślubić Derka i tę historię możecie przeczytać w książce Bóg jest Fatem. O czym wierzę, że wielu z Was Czytało tę książkę Now, anyway, we were married in 1978. Jakkolwiek pobraliśmy się W 1978 roku I Mieliśmy we, we no expectation that anything Że change się much except i nie mieliśmy oczekiwań, że coś się bardzo zmieni. Oprócz tego, że będziemy żyć szczęściowo w Izraelu, dlatego, że Bóg powołał Derka do Izraela. Ale w tym czasie i wiele, wiele wypadków w moim życiu jest jeden werset, co do którego mam szczególną część, kiedy go czytam. Pierwszy list do Koryntian, trzeci werset, rozpoczynając od jedenastego wersetu. Ciągle myślę, co powiem Jezusowi, kiedy go spotkam. Co będę gotowa jemu przedstawić? Jakie uczynki mojego życia? I ten werset mówi, że żadnego fundamentu nie może nikt założyć, oprócz tego, który jest założony. To jest Jezus Chrystus. I ktokolwiek buduje na tym fundamencie ze złota, srebra, drogich kamieni, Drzewa się na słomy. Dzieło każdego zostanie ujawnione. Gdy w ten dzień to objawi. Ponieważ będzie to objawione w ogniu. I ogień sprawdzi dzieło każdego człowieka. Jakie to dzieło jest? jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten otrzyma nagrodę. I ja rozpoznaję, że jest wiele drzewa, siana i słomy, które budują ludzie. I ludzie oddają swoje pieniądze na rzeczy, które nie przetrzymają testu. Próby. Więc moja ciągła modlitwa jest taka. Wszystko, co ja robię, niech wytrzyma tę próbę. Moja i Derka modlitwa wspólnie jest taka, abyśmy nie robili niczego, co wymyśliliśmy. Ale tylko te rzeczy, które Bóg zaczyna. Bo jeśli Bóg inicjuje, to then jest bo kiedy Bóg coś zaczyna, On się poświęca, aby to wykonać. Hmm. Wypełnić. So, I said that, that Więc powiedziałam, aby we married, hmm. Derek told me we married, właściwie Derek nam to powie... mnie, mnie to powiedział przed ślubem naszym. Albo natychmiast po ślubie jest w tej chwili czas, abyśmy zaczęli w audycję radiową. I nie wiedzieliśmy, o czym Bóg myślał, ale bardzo mocno czuliśmy, że Bóg tego chciał. Więc zaczęliśmy w lutym 1979 roku. Dwa lata po naszym ślubie Derek zaczął program radiowy nazywany dziś z derkiem Pinsen, 15 minut systematycznego nauczania biblijnego. Zaczęliśmy na 8 stacjach w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy budżet 8 tysięcy dolarów na miesiąc. I nie wiedzieliśmy, skąd te pieniądze pochodzą. I tak Bóg z nami zaczął na co teraz został nowe ministrem z tym, co teraz jest ogólnoświatową służbą. First we to in the US. Najpierw zaczęliśmy rozpowszechniać to w Stanach Zjednoczonych. We, we didn't have any of going that. That... Nie mieliśmy żadnych oczekiwań, że wyjdziemy poza to. Pamiętam człowieka, który pomagał nam w tamtym czasie. Pomagał nam dostać się na te radiostacje. Powiedział, otworzyło się wejście do radiostacji na Karaibach. Powiedział, jeżeli możecie nadawać na tamtej stacji, to już będzie międzynarodowe. No my tam nie poszliśmy dla tego powodu, ale hmm. około tego czasu, nie pamiętam dokładnie kiedy Pan naprawdę osobiście zaczął nade mną pracować że nie powinnam tak bardzo interesować się tylko Żydami, pomiędzy którymi żyłam w Izraelu, moimi przybranymi ziomkami, ale on kocha cały świat i powinnam interesować się całym światem. I zorientowaliśmy się, jak kiedy dzieliliśmy się razem, to wizja obu nas rozszerzała się. Kto wierzy, że Bóg kocha ludzi poza Stanami Zjednoczonymi? A kto wierzy, że Bóg ma dzieci, które nie mówią po angielsku? Ale ten kraj jest taki ale ten kraj jest taki wielki i tak zamknięty w sobie to łatwo nam jest zapomnieć o tym wielkim świecie dookoła nas o globie Bóg nas w ten sposób prowadził w jakkolwiek wybudowaliśmy dom w Jerozolimie w 1981 roku i w tym samym czasie Bóg zaczął prowadzić nas na północ i na południe aby usługiwać Afryce i w Europie i to był jakby trik ponieważ budowaliśmy dom myśleliśmy, że będziemy tam mieszkać ale raczej żyjemy tak jak ptaki na drucie. Sk skaczemy w powietrze i znowu wracamy. I to właśnie Bóg czyniła pomiędzy temu wszystkiemu. Derek pisał książkę, przypuszczam, że to było ostatnie słowo dla Bliskiego Wschodu. Byliśmy zajęci. A Bóg wciąż do mnie mówił, Chiny, Chiny. Więc modliłam się o Chiny. Moje pierwsze powołanie to jest stawiennictwo. I ja naprawdę próbuję być wrażliwa na to, co Bóg mówi. I dochodziły nas słuchy z Chin, że tam się różne rzeczy dzieją. I po modlitwie o to przez parę miesięcy lub tygodni, I'm really for China. Powiedziałam do Derka Naprawdę mam ciężar o Chiny Derek so he said, I Derek był tak praktyczny Powiedział Ruth Myślę, że już się o to oboje modliliśmy Mamy tyle do roboty, że nie wiadomo Czy sobie poradzimy uh, Ze wstawiennictwem uh, o Chiny well. ale, Bóg, ale Bóg także i do Niego przemówił i zaczęliśmy modlić się o Chiny. W ciągu roku, po rozpoczęciu modlitwy, drzwi dla nas otworzyły się, abyśmy nadawali audycje radiowe po angielsku dla Chińczyków. I zaczęliśmy to robić, ponieważ czuliśmy, że mamy włożyć stopy tam, gdzie już modliliśmy się. I myślę, że to było w 1983 roku. Nie będę wszystkiego mówiła, ponieważ Rod Patterson będzie się potem dzielił tym. Po południu i on powie Wam o tym lepiej. Ale nie znaliśmy Rosa w tym czasie osobiście. Był on pastorem zboru w York, w Anglii. On modlił się, był misjonarzem w Tajwanie I przez 10 and lat bardzo płynnie mówił językiem chińskim i kochał Chińczyków. I modlił się o Chińczyków i czuł, że Bóg do niego mówi Zabierz Derek Prince Ministries do Chin so he approached us, więc on spotkał się z nami first and then us personally. And said, if I, w naszym biurze i potem osobiście I, find an open door, i powiedział Jeżeli znalazł otwarte drzwi bym znalazł otwarte drzwi to czy bylibyście gotowi, aby Wasz program był przetłumaczony na chiński język? Na mandarin. I tak rozpoczęliśmy ewangelizację w Chinach. Jeżeli jesteście na naszej li liście adresowej, powinniście ostatnio otrzymać broszurę, która mówi trochę o Kościele w Chinach. I z tych pokornych początków, z tej naszej modlitwy, widzicie, Rosa, powstała ogromna ewangelizacja całych komunistycznych Chin i większości południowo-wschodniej Azji. Bóg czyni ogromną pracę i jaki przywilej mamy, będąc częścią jej. I teraz jedna rzecz się stała, kiedy zaczęliśmy ten program radiowy. I to jest ogromnie znaczące. Powiedzieli do Derka, nigdy nie tłumaczyliśmy zachodniego obywatela. A to było przygotowanie do audycji radiowych i na pewno nie możemy wysyłać audycji radiowych do Chin z Tobą jako Derkiem Princem, ponieważ oni by tego nie przyjęli z zachodu musisz mieć chińskie imię więc Derek powiedział w porządku i imię, które dla niego wybrali Me, Ross, but I'll do the best. I ja się postaram, Ross, jak mogę najlepiej to powiedzieć. Ye Taki właśnie imię. Which means clear light. Co oznacza jasne światło. That Czy to nie jest cudowne? I zaczęły przychodzić listy z Chin, to him. adresowane do niego. Us, say, Oczywiście tłumaczone przez Rossa. You really are clear light gdzie było napisane naprawdę jesteś jasnym światłem naprawdę Twoje światło nie jest skryte pod korcem naprawdę Twoje światło naprawdę świeci ale wierzę że powód dla którego Bóg mógł błogosławić tą służbę w taki sposób w taki sposób to było dlatego, że Derek nie trzymał się swojej tożsamości narodowej. A jeżeli poślesz słowo Boże do Chińczyków, to nie zrobi żadnej różnicy. Jakie to jest imię? W 1985 roku Derek miałby mieć 70 lat, skończyć. I powiedziałam do Dereka, jako jego żona, co chciałbyś na urodziny? A on mnie zaskoczył, ponieważ normalnie mówi, ja nic nie chcę, ja nic nie potrzebuję, w porządku. I to jest prawda. On niczego nie wymaga, ale mówi, jeżeli bym naprawdę miał to, czego pragnę, Naprawdę chciałbym zobaczyć mój program radiowy przetłumaczony na rosyjski i hiszpański. I Bóg dał mi wiarę, abym napisała na naszej liście pocztowej. I wiecie co? Bóg dał pieniądze na tłumaczenie i na więcej niż pierwszy, pierwszą audycję radiową w pierwszym roku. W tej chwili w języku hiszpańskim jest to nadawane na całą prawie centralną Amerykę stations. Uh, z różnych radiostacji. Około tuzina radiostacji zacznie to nadawać w najbliższej przyszłości. Na krótkich falach jest to transmitowane w całej centralnej i południowej Ameryce. I teraz nadajemy to już przez półtora roku dla całego Związku Radzieckiego. Z trzech kierunków wschodu, południa i zachodu. Możesz powiedzieć, bombardujemy Rosję Bożym Słowem wiecie wydaje mi się, że Bóg powołał nas do miejsca w którym nie czujemy się mali myślimy o bilionie Chińczyków setkach tysięcy Rosjan. Ale co teraz pojawiło się w naszym sercu? Musicie zrozumieć, że ja pochodzę z Żydów. Ja kocham Izrael. Ja jestem obywatelką izraelską. Ale co naprawdę jest teraz w naszych sercach, to to, aby ewangelizować muzułmanów jest około biliona muzułmanów, którzy nigdy ani razu nie słyszeli prawdy, że Jezus jest Synem Bożym i że umarł za ich grzechy i powstał z martwych. A radio jest jednym ze sposobów, aby ich osiągnąć, dosięgnąć, ponieważ fale radiowe nie są związane przez siły, które związują ludzi. Więc teraz trwa proces tłumaczenia tego. Także skontaktowaliśmy się z młodym Egipcjaninem, który ma naprawdę wizję ewangelizacji całego regionu tam. I on wziął nauczanie, materiały z nauczaniem Dereka w formie pisanej przetłumaczył i wysyła mnóstwo chrześcijan. Mówimy tutaj o około 35 tysiącach chrześcijan w Egipcie, więc to jest inny aspekt tego. Ale jedna rzecz, o której nie myśleliśmy, i Bóg tego nie położył do naszych serc is to jest Now, mongolski you know is? czy wiecie gdzie jest Mongolia? Say, muszę I... powiedzieć, że nie wiedziałam gdzie in, in Asia, really że gdzieś didn't. w Azji no, ale właściwie musiałam spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć but... Derek, in uh... Derek uh, nadaje audycję z Seychelles na Oceanie on... Indyjskim i około dwa lata temu, od teraz otrzymaliśmy list od człowieka z Mongolii, sześć tysięcy mil z Dala stąd, który złapał tą audycję na krótkich falach he's a Christian jest tam i nauczę angielskiego, jest to chrześcijanin z Niemiec. I kiedy to usłyszał, to powiedział, że naprawdę przyniosło mu to życie. Ponieważ tam, gdzie były, było mu bardzo trudno. On przyjechał do naszego biura i spytał, czy macie jakieś jeszcze materiały? Czy macie jakieś nagrania wideo, dlatego że wasze y, materiały są akurat na potrzeby moich studentów? Niesamowite, prawda? Ten komunistyczny rząd, który, y, departament, który zajmował się nauką języka angielskiego, kupił mu odtwarzacz wideo, aby mogli odtwarzać kasety, by pomagać ludziom uczuć się. Czy to nie jest no, wspaniałe? Jakkolwiek on ostatniego roku przyjechał do Stanów Zjednoczonych, przyjechał na Florydę, został oszczony w Duchu Świętym said, I, i, potem powiedział, i potem powiedział, ja chcę przetłumaczyć ten program radiowy na mongolski. Ludzie z Mongolii jest, to jest największa grupa mniejszościowa, która nie ma Biblii w ich własnym języku. So Więc on w tej chwili reading. tłumaczy program, ten program. For, for Już mamy prawie gotową audycję w języku mongolskim. So see, God... Widzicie, to nie była nasza wizja, to była wizja kogoś innego. Bóg przemówił do nas parę lat temu, około trzech lat temu, abyśmy wyzwolili naszą służbę, tak jak On nam pokazał. I to widzimy, że się dzieje. Inni ludzie chwytają tą wizję i biegną z nią. We also broadcast in English. także nadajemy audycje w języku angielskim. Ja Wam powiedziałam już o mongolskim i chińskim i y, rosyjskim, hiszpańskim. A teraz są możliwości wydawania w języku arabskim. Ale także nadajemy przez około 70 stacji Stanów Zjednoczonych. Gdzie ewangelizujemy Kanadę? Niedaleko Halifaxu, w I w ostatnim tygodniu zaczęło się to także na wschodnim krańcu Kanady. Także przyjechał do nas Chińczyk z Vancouver Island, z Victorii. Aby zobaczyć się z Derkiem, spotkać się z nim. On słuchał tego programu przez trzy lata. I powiedział: Panie Prince, Pana program zmienił moje życie. I to było dla nas wielkim zachęceniem spotkać tego Chińczyka. Ponieważ on tego słuchał po angielsku i to zmieniło jego życie. I to zmieniło, jeszcze bardziej powiększyło nasze przekonanie o przemianie życia przez to nauczanie. W Chinach ludzie tam nie mogą do nas pisać. Także nadajemy audycje w języku Karaibów. We as I in jak już powiedziałam, w języku angielskim pokrywa to też całą Indię. Nowa Zelandia otrzymywała nauczanie DERKA przez lata już i oni w tej chwili mają już nowe stacje. I właściwie cała Nowa Zelandia jest pokryta część południowej Afryki także i po prostu cieszymy się, że możemy też dotknąć i tej części świata gdyż Afryka naprawdę nie ma stacji radiowych porządnych także trochę w Australii także trochę w Australii na, w, w Królestwie Tonga na Pacyfiku. Nie tylko po angielsku, ale pewnego dnia w ich narodowym języku. Ponieważ tamtejszy król jest na, chrześcijaninem, który jest napełniony Duchem Świętym. And they believe so strongly in Derek's material. I oni tak głęboko wierzą w materiały Derka, że one day a week in in Tonga. przetłumaczyli i powiedzieli pewnego dnia będziemy to wydawać w naszym języku. The East, także na Bliskim Wschodzie. Z południowego Libanu nadajemy audycję dla całego Bliskiego Wschodu. I co ciekawe, byliśmy ostatniej wiosny w Anglii i pewna kobieta do mnie powiedziała tak, byłyśmy w Rzymie miesiąc temu i byłam w kuchni mojej przyjaciółki i usłyszałam w radiu Derka. Spytałam się, czy to jest taśma? Nie, to jest radio, powiedziała. I to było z południowego Libanu, z Etham Station. Więc nie wiemy, dokąd to radio dociera, ale to jest ekscytujące, że Bóg to zsyła tam, gdzie chce, aby to było. And then, Dalej, um, Giorgio, this high adventure. Is planning to start another station very soon. I dalej John Atis planuje jak najszybciej rozpocząć działanie nowej stacji na Filipinach. Said, I, I napisał do nas, że nie chce pojawić się w Eterze bez nauczania Dereka Prince'a. So we'll Więc jeżeli to jest wola Boża, to będzie też nadawane na całą południowo-wschodnią Azję w języku angielskim i przypuszczalnie w chińskim. Jak już powiedziałam wcześniej, lepiej podkreślę to zgodnie z moimi notatkami. Naprawdę pragniemy robić to, do czego Bóg nas powołał. Więc w 1983 roku Derek I ja, a ja nie chcę być super duchową osobą. Nie, ja nie chcę, żeby to tak wyglądało, że Jezus przychodzi i siada na krawędzi naszego łóżka, kiedy się modlimy. Bo to nie jest prawda. Ale to się często zdarza. Kiedy Mamy taki czas i nie spieszymy się gdzieś na jakieś umówione spotkanie. Kiedy spędzamy czas w modlitwie, to tak, jakby Jezus przyszedł i stał się uczestnikiem naszej rozmowy. Jakbyśmy mieli trzyosobową konwersację i Pan nam te myśli daje do naszych umysłów w 1983 roku pod koniec to się stało kiedy byliśmy na urlopie to nie są w czasy to jest po prostu święty czas ale to nie oznacza, że nie mamy dobrego czasu że ale upewniamy się, że Pan ma pierwsze miejsce. And in that time, w tamtym said, czasie you know, you've been your powiedział, słuchajcie, sprzedajecie swój materiał, really ale właściwie w Stanach Zjednoczonych jest wiele książek, wiele kaset. What I, to do give it away. I ja chcę, abyście to oddali. Well, we immediately thought, as we didn't we started the radio, how can we give it away? It's just... I natychmiast, natychmiast poczuliśmy, że jak my to mamy zrobić? To jest bardzo drogie. Nie mamy na to pieniędzy. Ale Bóg dał nam wiarę Odnośnie tego napisaliśmy do około 25 osób w ośmiu krajach, które znaliśmy chrześcijańskich liderów i pytaliśmy się, czy jesteście z tym zainteresowani, aby otrzymać jakieś materiały za darmo. I czy macie ludzi, których byście też polecili, którzy powinni zostać wpisani na naszą listę adresową? I jeżeli chodzi o odpowiedź, to nie muszę Wam mówić. Była niesamowita. Ludzie z trzeciego świata i za żelazną kurtyną nie mają pieniędzy. A nawet jeżeli mają pieniądze, to nie mają wymiany walutowej. I naprawdę dla nich jest trudne zdobyć nauczanie. Więc zaczęliśmy na małą skalę And God really gave me grace. I, I book? Um, Na prawdę do miłosća. Byłam bardzo wtedy zaangażowana w tą biurokrację. And um, I was a, a, a sergeant in the U.S. Marines during the Korean War. W czasie wojny koreańskiej byłam sierżantem w marynarce brytyjskiej. And then, with the time, just after I was saved, I worked for the state of Maryland. I tuż przed moim zbawieniem pracowałam w stanie Maryland I jedną z rzeczy, którą robiłam było projektowanie programów Więc Bóg dał mi taką łaskę w zimie 1984 roku program gdzie mogliśmy kontrolować Abyśmy wymyślili program, przez który możemy kontrolować to, co wysyłamy. Abyśmy nie wysyłali tylko książki lub zestawu książek, ale planowaliśmy. Derek i ja siedliśmy, przeraciliśmy cały katalog, podzieliliśmy go na 11 kategorii. Przeszliśmy przez cały katalog i zrobiliśmy paczki. Out of those categories. Z tych 11 kategorii. I wymyśliliśmy także formularze, gdzie oni musieli się podpisywać, że nie sprzedadzą tego materiału. Or make from it. albo nie osiągną korzyści finansowych na nim? And that they would have to send us I że będą musieli wysyłać raporty z szefarstwa. when they had, had time to study it and use it they had to let us know what they done with it. I potem, po czasie studium tego materiału, będą musieli przesyłać nam listy, co z tym materiałem zrobili. I muszę powiedzieć dla chwały Bożej, że ten program naprawdę działa. Proszę odwrócić taśmę ciąg dalszy wykładu na drugiej stronie. I teraz jest około 1400 liderów w ponad 100 krajach, którzy otrzymują materiały od nas. Teraz poddaję się na pomnieniu, ponieważ długo mnie nie było i właściwie nie mam najnowszych wiadomości z Florydy, ale wierzę, że do tego czasu w ciągu pięciu lat wysłaliśmy z około 160 tysięcy książek, kaset i kaset wideo. Nie ma sposobu, aby skalkulować duchową wartość tego. Jedną naprawdę ekscytującą rzeczą, co się, która się dzieje, jest, jest to, że ludzie biorą te kasety i tłumaczą na ich własny język. Myślę, że jest stały strumień listów, które przychodzą do Florydy na Florydę i jest tam napisane ja przetłumaczyłem albo chciałbym tłumaczyć. I gdziekolwiek są ludzie naprawdę wartościowi, pomagamy im finansowo. pay to translate. Zasadniczo nie płacimy ludziom za tłumaczenia, ale jeżeli coś zostało przetłumaczone i sprawdzone, to robimy, co możemy najlepiej, aby pomóc ludziom, to wydrukować, jeżeli mają sposoby na dystrybucję, środki na dystrybucję. Jeszcze raz Ross będzie o tym I'll mówił. Ja po prostu po, pokażę Wam te trzy książki one są na stole z książkami seria Fundamenty Wiary Ci którzy nas znają to jest ta siedmioksiążkowa seria teraz jest w formie trzech książek i one są odnowione i pewne dodatki są tam poczynione i Derek mówi, teraz są takie, jakie chciał. Może być dumny z nich. One mówią to, co on chce powiedzieć. I one zostały przetłumaczone, są tłumaczone na chiński. I wkrótce będą wydrukowane w komunistycznych Chinach. Ale także... Um, and this is only a, partial list. a to jest tylko częściowa lista We know going on, but my nie znamy wszystkiego co się dzieje zostały przetłumaczone na język Jugosławii na węgierski into Hindi, one of the major of India. i na hindu jeden z głównych języków Indii already in Czech, już są in Polish, sprawdzane w języku polskim, w indonezyjskim i część w wielu, wielu innych językach. Dalej samodzielne studium biblijne, żółta książka, którą większość tutaj zna. Myślę, że większość ludzi muszę to napisać ponieważ ja bym tego nie zapamiętała wszystkiego to jest tylko częściowa informacja ale także to jest w języku chińskim więcej niż jednej wersji jest tam parę kopii w języku chińskim we francuskim już jest w ostatecznej formie gotowej do druku. Wkrótce zostanie wydrukowana na hiszpański. Jest tłumaczona na tej chwili na arabski. Już jest prawie gotowa do druku w Egipcie. Jest gotowa do druku w, Afryk w Afryce. South Africa. Afrykanów w języku południowej Afryki i także w dwóch językach afrykańskich, pozostałych jest tłumaczony na rosyjski, languages. i wiele innych afrykańskich języków. To jest wszystko, co ja wiem, ale wiemy, że o wiele więcej ma miejsce. And I say that because we recently Mówię to, had a letter from a man in Latvia. ponieważ ostatnio dostaliśmy list od człowieka z Litwy, z Łotwy, one copy of it. który miał kopię jedną tego. One copy, I, mean, I ci, którzy są na liście adresowej, może nie słyszeli tą hi tej and historii. To jest tak so ekscytujące. It and it on to wziął, przetłumaczył na łotewski. I jest to jest człowiek kaleki. Cały dzień siedzi przy maszynie i pisze kopię tego tego samodzielnego studium Biblii. Over over ciągle, ciągle na nowo. People. Dla wielu ludzi. Na Łotwie. Także jest to w języku estońskim, ukraińskim and, uh, and i litewskim. To są wszystkie języki Związku Radzieckiego. Widzicie, jeżeli my to wyzwolimy, to Bóg ma wolność, aby uczynić to możliwym w każdej formie. Także już to jest wykonane w Czechosłowacji. Parę lat temu odwiedziliśmy Czechosłowację. Pokazali nam, tak produkujemy wszystko. There's no access to printing presses, there's no access... piszemy na maszynie, nie ma możliwości używania prac drukarskich, nie ma możliwości używania drukarni, ani kopiarek dla chrześcijan. Now, this teraz uh, ten studium biblijne wkrótce pojawi się w nowej, odnowionej wersji Four or five, five, czterema six additional chapters. E, sześcioma dodatkowymi rozdziałami of studies. studium And this new version I, i ta nowa wersja będzie przede wszystkim przeznaczona dla Żydów And instead of starting with Jesus, i zamiast zaczyna, z, zaczynać się od Jezusa zaczyna się od Abrahama it will come out under the title in search of truth pojawi się pod tytułem W poszukiwaniu prawdy i będzie wydrukowane w Anglii przez tych samych ludzi, którzy wydrukowali serię Fundamenty Wiary. Mam nadzieję, że to się pojawi w ciągu najbliższych kilku miesięcy. I jeżeli to jest Boża wola, to w następnym roku będzie w języku hebrajskim. Już jest tłumaczony jest ostatecznie sprawdzany na hebrajski. Inne książki, które są wytłumaczone to jest to, co nazywamy błękitnymi książkami. Ta szczególna książka od przekleństwa do błogosławieństwa zmieniła więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek inna prawda, którą Bóg objawił Derkowi. Ciągle jest it is it potrzebna w języku angielskim, Chinese, ale także jest tłumaczona na chiński it i na wiele innych języków. Now, I talking, Zanim skończę about, mówić um, o programie Global Outreach dla liderów. Chcę się podzielić jedną historią, ponieważ jest tak na czasie. Jest ta, tak pokazuje jasno, co Boże Słowo może zrobić. I bądźcie cierpliwi ze mną, zanim skończę to opowiadać, ponieważ jest tu wiele szczegółów. Około 1978 roku pewna kobieta w, w, na Węgrzech, w Budapeszcie, nauczyciel języka, otrzymała od swojego profesora taśmę. On powiedział, musisz poprawić swoją wymowę ma to było nauczanie Derka, uwolnienie dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, instrukcja dla rodziców. Jak to się pojawiło w Budapeszcie, nie wiemy. Ale ona wzięła to do domu, włączyła, była w kuchni, gotowała i słuchała tego. I po chwili jakieś rzeczy zaczęły się w niej pobudzać. Więc wyłączyła magnetofon, wyłączyła i zawołała swojego męża i innych ludzi, którzy mieszkali w tym domu i powiedziała, jest tutaj coś, czego musicie posłuchać. Przetłumaczyła to dla nich i oni wszyscy zaczęli być uwalniani ze złych duchów napisała do naszego biura i powiedziała jeżeli macie jeszcze jakieś materiały jesteśmy zainteresowani więc zaczęliśmy wysyłać materiały i była mała grupka oni zostali zbawieni napełnieni Duchem Świętym uwolnieni z demonów i ta mała grupka zaczęła wzrastać spotykali się razem studiowali Biblię i mąż tej kobiety stał się pastorem. I to rosło, i rosło. My ich odwiedziliśmy pierwszy raz, jeżeli pamiętam, w 1983 roku. Byliśmy w stanie wysłać tam naszego przyjaciela. I w tamtych czasach to nie było takie łatwe dostać się na Węgry. Jak to jest dzisiaj. Ale on dał radę się przedostać. Powrócił i powiedział, Derek, chcę Ci powiedzieć jedna rzecz. Twój materiał przynosi taki sam owoc. Nieważne w jakiej to jest kulturze, jakim języku. Ci ludzie naprawdę są chrześcijanami. Naprawdę kochają Jezusa. I pragnął robić to, czego On chce, bardziej niż czegokolwiek innego. We Więc byliśmy tam pierwszy raz w 1983 roku i wtedy oni zajmowali jeden pokój w domu. And then God Potem them to buy the house. Bóg dał im sposób, mogli kupić dom. They just down, kept down walls. I oni po prostu wyburzali po kolei ściany. And there were 200 of them i było ich dwie setki. siedzieli na ławkach nie szerszych niż to spotkania trwały około 6 godzin i mieli styropian pomiędzy podwójnymi oknami uwielbiali Pana przez dwie godziny i wydawało im się, że minęło pięć minut tylko. Byli zatraceni w Panu. Ludzie, którzy nic innego nie mieli. Nic, czego się mogli trzymać. Naprawdę rozumieli, co to znaczy trzymać Jezusa. Więc po dwóch godzinach, czy to było nauczanie czy uwielbianie? Przestawali, cichli, gasili światła i otwierali okno. I wpuszczali świeże powietrze. A potem zamykali okna i kontynuowali. Powróciliśmy tam za parę lat. I oni wzrośli liczbowo tak bardzo, że musieli powiększyć budynek. I władze jedna gałąź władz dała im pozwolenie na budowę, a inna odrzuciła ich prośbę. Ale oni już wybudowali od tego czasu. Więc ta druga gałąź władz powiedziała, słuchajcie, jeżeli tego nie zburzycie, to my to za was zburzymy. I wyślemy wam rachunek. Ten brat wierzący powiedział, to może być ostatnia okazja dla Kościoła Jezusa Chrystusa w tym kraju. Jeżeli się ugniemy, możemy nie mieć drugiej szansy, aby wzrosnąć i być wolni. Więc oni się nie ugięli. Nie ugięli się. Tam wzrosła wspaniała grupa liderów z nimi. Budynek stoi. Oni nie tylko dodali do tego budynku, ale wykopali jeszcze pod tym taki parter i tam mają telewizję. Ekran telewizyjny podłączony. Około dwa tygodnie temu ta kobieta do nas zadzwoniła, żona, i powiedziała: Po prostu byście nie wierzyli, co tu się dzieje. W czasie, kiedy tam byliśmy, było około 600 osób tam. Musieli wynająć dom po drugiej stronie ulicy, żeby usługiwać dzieciom, których było 700 tam. Ale powiedział, teraz jest tam zimno I mamy tylu nowych ludzi Którzy siedzą na zewnątrz w ogrodzie Nie możemy kontynuować tak długo na na Powiedziała Sataniści przychodzą do Pana Całe grupy rokowe przychodzą do Pana Bóg potężnie się porusza Także musieliśmy znaleźć inny budynek które możemy wynająć, jeżeli pozwolą nam. My mamy w tej chwili 1200 osób, a ledwie możemy wcisnąć tam 500. I wierzymy, że to jest to, co dla nas ma. Oni jeszcze się tam nie wprowadzili, ale kiedy byliśmy w Halifaxie i usłyszałam tą historię, modliliśmy się tam jako zbór o nich i naprawdę mam przekonanie w moim sercu że Bóg otworzy drogę to się stało z jedną kasetą a my wysłaliśmy 130 tysięcy kaset kto wie ile tam będzie historii wieczności pamiętajcie że jeżeli spotkacie Jezusa wspieraliście tę służbę jeżeli modliliście się o tę służbę to część nagrody jest wasza inny aspekt naszej służby osobistej służby to, to jest, jest, jest wysoka Myślę, że to jest takie wysokie oszacowanie. Ludzie tacy jak wy, którzy spotykają nas osobiście, to jest przypuszczalnie 1% ludzi, których my dosięgamy. Ponieważ większość ludzi dosięgamy przez radio, książki i kasety. Więc kiedy ja spoglądam na was, ja nie widzę tylko 500 Amerykanów, ale widzę tysiące, tysiące ludzi Afry, w południowo-wschodniej Azji, Australii, all the we wszystkich różnych ludzi, których odwiedziliśmy osobiście, ale także widzę tych Chińczyków, Rosjan. I mam nadzieję, że wy złapiecie tą wizję. Że nie zobaczycie tylko Ruth Prince, która stoi tutaj. Nie zobaczycie tylko Derka i Ruth Prince. I kiedy modlicie się o nas, nie módlcie się tylko o Derka i Ruth. Ale módlcie się o te mi mi miliony ludzi. Pewnego dnia policzyłam, nie wiem czy mam rację, ale zgodnie z moją kalkulacją Derek i ja usługiwaliśmy w 30 krajach. Dwa razy otoczyliśmy świat i w tej chwili okrążamy go trzeci raz. Jak powiedziałam, myślałam, że będziemy mieszkali w Izraelu, ale orientujemy się, że tam bardzo mało mieszkamy. Ale to, co robimy w Izraelu, to jest następna część naszej osobistej służby. Przede wszystkim to jest stawienie. Cicha służba, wiele rzeczy także tam się dzieje. Staramy się nie być zaangażowani w nic, tylko w to, co Bóg chce. Ale naszą służbą jest głównie wstawiennictwo. Także mamy biblioteczkę tam, która się rozszerza i coraz więcej ludzi jest zaangażowanych w to. Także są tam taśmy wideo dostępne. Tego nie robimy osobiście, ale ktoś się zajmuje tymi książkami, kasetami Derka. I ostatnio teraz, kiedy mówię o Izraelu, a potem będę mówiła jeszcze raz o muzułmanach, ostatnio przyjechała kobieta z Jordanii ona usłyszała o tej bibliotece i przyjechała, aby zdobyć materiały ranking i spytała czy my wiemy, że wysoki urzędnik rządowy muzułmanin ostatnio przyjął Jezusa. But so that's just to, to show you that we reach out so in many ways. And people come pokaz to other countries amazingly and get Derek's material Ludzie z wielu krajów zdobywają materiał Derka. And then, when we're in Israel also Dalej także w we do writing and Derek is working on an expanded version of the book from Curse Blessing. Derek pracuje nad rozszerzoną wersją książki od przekleństwa do błogosławieństwa. Bardzo to jest owocne w ostatnim roku. Ja teraz patrzę na zegarek i wiem, że mój czas upływa. Muszę się modlić, abym mówiła szybciej i żebyście wysłuchali szybciej. Jedna z rzeczy, które się dzieją w czasie rozwoju tej służby Bóg wzbudza innych ludzi, którzy dzielą się tą wizją. I myślę, że to było około 1982 roku. Młody pastor, który używał kaset Derka do ewangelizacji dał je swoim przyjaciółom, którzy nie byli zbawieni i powiedział, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I mnóstwo ludzi przyszło do Pana i powiedział, naprawdę chciałbym Was reprezentować w Wielkiej Brytanii. Więc jedną z głównych rzeczy, które on zrobił to, on zrobił, kiedy zaczęli, było rozpowszechnianie kaset z bieżącym nauczaniem do Anglii. Ponieważ nie jest łatwo rozpowszechnić coś, co jest świeże i na czasie. Z biura na Florydzie. I tak, aby to wydostało się na zewnątrz. Więc to był jeden z głównych celów. I potem to chyba w 1982 albo 1983, właściwie w 1984 roku pierwszy raz objechaliśmy świat, we're, we're in South Africa. byliśmy w Republice Południowej Afryki i tam był pewien człowiek, który nas woził na spotkania. W czasie jednej z ostatnich podróży powiedział Derek, ja nie myślę, że ludzie, którzy tutaj, tutaj rozpowszechniają Twój materiał, wiele z tym robią. Powiedział, czy pozwoliłbyś, abym się tym zajął? Powiedział, ja się zajmuję komputerami. Mógłbym Twoją listę adresową wydrukować na komputerze. I myślę, że mogę Ci usłużyć. Więc powiedzieliśmy w porządku, rób to. I tak narodziło się Derek Prince z Południowej Afryki. Ta służba wzrasta, powiększa się i naprawdę Bóg jej używa. Ale kiedy w Nowej Zelandii przyjechaliśmy do naszego pokoju hotelowego w hotelowym pokoju była e, koperta, którą podnieśliśmy. The Derek Prince Ministries New Zealand. I tam było napisane Direct Prince Ministries New Zealand, Nowa Zelandia. Well, that was news to us. To była dla nas nowość. We were in New Ponieważ nie mieliśmy żadnej gałęzi branżowej w Nowej Zelandii. But again it was a, a distributor. Ale znowu to był nasz dystrybutor, so much to the który zobaczył, że tyle musi być jeszcze wykonane. I chciał uczyć chrześcijan the of the dla dzieła usługi. Także w czasie tej y, podróży narodził, narodziło się Derek Prince Ministry z Australii. A wkrótce potem w Singapurze. Recently, a, Hong Kong. a potem Derek Prince Ministry z Hongkongu. I żadna z tych rzeczy nie była naszym pomysłem. To przyszło od Pana. And he spoke to those people. We didn't... On ludzie do nas przemówił. So, And... My y, sami nie rekrutowaliśmy nikogo. Potem Rose Pattison jest dyrektorem Direct Prince Ministries w Chinach Ewangelizacji. Więc mamy mnóstwo ludzi, którzy w jakieś odniesienie mają do Davida Selby, który jest teraz międzynarodowym dyrektorem. W ostatnim roku w grudniu mieli spotkanie, nie, to było w ostatnim styczniu, na Florydzie. together spotkali się razem came potem przyszli do nas with one voice i jednogłośnie powiedzieli Derek musisz coś zrobić nagrywać Saszmy wideo musisz nagrywać Saszmy wideo które y, wykłady które trwają 90 lub 60 minut that can be used by Sunday school które mogą być używane dla grup szkółek niedzielnych studies, Dla studiów biblijnego I ludzi, którzy mają ograniczoną ilość czasu so really do, Więc naprawdę prosimy Cię, zrób to, to, a legacy, to a for the body of Przygotuj nauczanie dla ciała Jezusa Chrystusa yes. Na wideo well, Derek had Derek wiele razy nagrywał taśmę wideo, ale nigdy naprawdę nie rozważał tej szczególnej postaci służby. Ale zobaczyliśmy, że kiedy już masz 50-minutowy program, to może on być przesłany wszędzie i zrobić wszystko i chcę powiedzieć dla chwały Bożej najpierw zrobił to pierwszy raz w czasie pielgrzymki do Rzymu w marcu ale tylko dwa tygodnie temu w Londynie, w Londynie nagrał sześć nagrań wideo cztery jednogodzinne i dwa 90 minut 90 minut, które each contain three 330 minute messages i to zawiera trzy poselstwa to było dokładnie taka ilość czasu jaka była potrzebna i było to namaszczone przez boga kiedy on mówi osobiście, może mówić do setek ludzi lub tysięcy ludzi. Ale kiedy mówi na kasetach wideo, to mu może mówić do setek tysięcy. Więc to widzimy, że ma przyszłość i widzimy także, że można to... Y kopiować na inne języki. Więc teraz na całym świecie robimy nagrania wideo. Jeżeli Derek ma przemawiać w jakimś mieście do zborów, robimy nagrania wideo. Na Hawajach pracowaliśmy z młodzieżą z misją w Nowej Zelandii i tam robimy oni robią dla nas wiele nagrań wideo już teraz Także pojechaliśmy do Singapuru i z audytorium chińskim robiliśmy nagrania wideo Ponieważ takie nagrania mogą bardzo łatwo być przenoszone do południowo-wschodniej Azji następnego roku będziemy znowu w Londynie i w Nowej Zelandii to co chcemy robić to nowe chrześcijanie są tak głodni że, they draw out of Derek. że oni wyciągają to z Derka And he can say, możemy powiedzieć może powiedzieć dwa razy tyle do nich aniżeli do audytorium w Anglii czy gdziekolwiek czy w Stanach Zjednoczonych I w ten sposób każde poselstwo, które on wygłasza Jest napakowane prawdą I tego potrzebują W Afryce i w krajach trzeciego świata Tam jest ogromny głód Naprawdę wierzymy Wierzymy że to jest bardzo ważne i prosimy Was o modlitwy. Teraz dochodzę już do końca. Przypomniało mi się, że kiedy byliśmy w Londynie, pod koniec seminarium, seminarium nagrywanego na wideo, pewna kobieta podeszła. I szepnęła do pastora, który przewodził zgromadzeniu said, i spytała kiedy będzie możliwość aby coś dać well, I, I słuchajcie ja chcę, żebyście się odprężyli, nie myśleli za dużo będzie możliwość aby dawać this i to będzie tego wieczora. And, but ale naprawdę chcę już zakończyć dziękując każdemu kto już dawał kto dał swoje dary pieniądze chcę dziękować Wam w przód, jeżeli chcecie być częścią tej służby służby dawania już Wam w przód dziękuję dziękuję za połączenie się z nami w naszej wizji. Chcę Wam podziękować za modlitwy. Każdemu, kto się o nas modli, osobiście o naszą służbę. Jedną rzecz mamy w sercu. I wiemy, że Bóg da nam to uczynić. Nie wiemy jeszcze jak. Ale wierzymy, że people że Bóg chce, abyśmy poprosili ludzi, aby się stali regularnymi wstawiennikami o tą służbę, wspierającymi tę służbę w modlitwie. Teraz my nie prosimy o ochotników. Mówimy tylko, jeżeli by Bóg przemówił do Twojego serca że powinieneś rozpocząć działanie małej grupy modlitewnej wspierającej o tą służbę. Czy mógłbyś wysłać nam taką notatkę i powiedzieć, chciałbym to robić? I na przykład...